Włacalem od zwrotnika do zwrotnika i spokój, zawoje nie ran, męczennika Urwane chwile, o nich monolog, i polemika i życiowe wersy z lirycznego wam na kartkach dotatnika, kawałkach koligacji, urwane, urwane chwile, o nich momenty kontemplacji rozpatrywane uczucia, z i degradacji W trudnych momentach szukanie sensu motywacji Wiele takich sytuacji, sytuacji. życie pełne emocji, urwane chwile, śmierć Zostanę jak podali mi pomocy I Mogę żyć, się rozwijać, jak ziarno w owocni Pozycje swoją zmusić wybudować fundamenty Urwane chwile, które negowały argumenty Niełatwa droga życia, co ostre zakręty Urwane chwile, cisza, nieskończone momenty To nie rewelacji z pierwszej ręki To urwane chwile egzystencji, przemyślenia Zgłębi się w stanowiska w tyle z perspektywy czas. Stanowiska w tyle z perspektywy czasu podejrzane to przemyślane materiały Kadzen, urwane chwile Kadze, chwile Urwane chwile znów cisza Moment nieznany, moment przerwany Moment pamiętany w pamięci zostali oddany Prawda jest prawdą, czasami zadaje rany, urwane chwile Szczęście odbudowało ściany Parę momentów radosnych niezapomnianych, urwane chwile może też będzie organy Jak na głowa, nad ostrzem gadany Jednak żywy, a przed szarym tłumem wygra Kacyj urwany, chwilę dwa tysiące Kacyj razem w monumencie ten projekt znaczyć będzie więcej To chwilę organy, łamki sekund zastaczone, Przeniesione, poniekąd wersy czysto i szczerze Przeniesione z kosy, zapisane wyni na papierze Niezależne słowa moje W monumencie na tu stoję no. Stanowiska w tyle z perspektywy czasu podejrzane to przemyślane materiały To nie rewelacja, z pierwszej ręki to urwane chwile egzystencji przemyślenia zgłębi siebie ze stanowiska w tyle z perspektywy czasu podejrzane to przemyślane materiały Kadzę, urwane chwile urwane chwile, chwile. Stać do myślenia, tysiąc mężczy na zewnątrz koła W którym stoję, w którym szkoła jest ulicy To świat, w którym własnych honor jest granicą, ważną jak klęt Peder czasów wyrzuconych, wywalonych w głowie, jak na płycie dane, ile urwane Pamiętane w szoku i w euforii, zapisane do historii, w kartach personalnych jak akta KG do Kata, fakta, ale są solo przeżyte, pamięć bryte Jak ważne daty historii świata, nie doświadczą zapomnienia Żadna z nich to wspomnienia moje, na tym stoję pewny grunt Ziemia, GCE, bunt, wbrewdent widzę społeczeństwa, które widzę Wśród szaleństwa obserwuję łzy, których nie zrozumie zwykły człowiek Nerwy, które dają znać o sobie, pod postacią mokrych człowiek